Więcej tych winyli nie puszczamy. A może kiedyś zaczną, zaczną Mo więcej będziemy no, puszczać, nie? Może właśnie tutaj jakąś rewolucję wprowadzamy. <głos> no o, właśnie. No właśnie wydaje mi się, że to jest też pierwszy raz, kiedy w Radio Afera obchodzimy w ogóle dzień płyty winylowej. E, przynajmniej nie kojarzę, żeby wcześniej to było jakoś e, celebrowane. Pewnie dlatego, że w tym samym czasie jest mniej więcej Nextfest i wszyscy tutaj są bardziej wokół tego zakręceni. Jest zaklęceni. bardzo gorąco w radiu. Tak, Wiatam tutaj wieloma względami. naprawdę za anteną jest gorąco. Dlatego pewnie resztę dzisiejszych audycji usłyszycie właśnie dookoła Next Festa. No, ale tutaj jeszcze zostajemy przy płytach winylowych, nie wychodzimy naprzód. I zostajemy w takim damskim klimacie, jeśli chodzi damsko, o wokal. Damsko-męskim, tak? Tak, ale jeśli chodzi o wokal, ale wokal to tak. No. Bo mnie zainspirowałaś mnie, gdyż ten album Grace Jones pochodzi z 1977, jak dobrze pamiętam. I w tym samym roku też potężny album, można powiedzieć, wydali zespół Fleetwood Mac. I no. chyba się domy domyślacie, jaki to jest, te, to jest album. Ja przyniosłem właśnie jeden egzemplarz tej płyty. A będzie to utwór, który no, też jest kolosem, jeśli chodzi tak. o tę płytę. Więc... potężny album, potężny singiel. No wszystko, wszystko do kwadratu, tutaj. tak naprawdę. Tak, no i potężny głos Stevie Nicks. Dokładnie tak, więc przed Wami będzie Fleetwood Mag w utworze The Chain.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 Główne kolektyw w soboty o 13. .00. Witamy po ciemnej stronie nieba autopromocja, reklama.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 Jest z nami gość specjalny z Perola Records. Cześć Szymon. Siema, hej. Opowiedz może trochę o tym kawałku, który przed chwilą leciał, bo to był twój właśnie wybór. Tak, przyszedłem tutaj z pewną selekcją. Graliśmy a zakaheisa i to był temat z filmu Shaft. Tak, puszczałam e... ten utwór też u siebie na audycji, więc bardzo się ucieszyłam teraz, jak go usłyszałam. No tak, w ogóle są traki do filmów black exploitation jakich okładki To jest fenomenalny temat u ciebie w sklepie w ogóle jest chyba dużo funk'u co zdecydowanie jakby mój sklep jest nastawiony na muzykę funk soul jazz disco również maxi single tak, potwierdzam. Jak właśnie tą Grace Jones, którą usłyszeliście dwa kawałki temu przed Fleetwood Maciem, to właśnie była ze sklepu Szymona. I bardzo się cieszę, że ją dzisiaj zabrałam, bo myślę, że nada nam teraz troszkę taki właśnie diskoton i trochę chyba przy nim na chwilę zostaniemy. Tak, zdecydowanie przy nim zostaniemy. Yy, mamy tutaj taką kolejną propozycję. To jest... Yy, Projekt Vincenta Montany założyciela Salsą orkestry, czyli Goody Goody. No, niestety nie możemy wam pokazać tej okładki. No. Ale okładka też jest fantastyczna. Jest, ciekawa. No, e... chociaż zalicza się chyba do tych troszkę kontrowersyjnych. Z całą pewnością jest kontrowersyjna. Natomiast, żeby Was zachęcić do wizyty w moim sklepie, powiem, że tam będziecie mogli zobaczyć tą okładkę. <głos> A jutro w ogóle też organizujesz swoje wydarzenie związane właśnie z dniem płyty winylowej. Tak, dokładnie rzecz ujmując, trzeci weekend, czy konkretnie trzecia sobota, kwietnia, to jest święto niezależnych sklepów płytowych, czyli Record Store Day. I ono generalnie odbywa się cyklicznie każdego roku. Idea powstała w 2007 roku, już rok później, to było w Oakland w Kalifornii zaczęto w ten sposób świętować, celebrować istnienie małych, niezależnych sklepów. No Wówczas wtedy, poza tym, że zostają publikowane jakieś specjalne wydawnictwa z tej okazji, również można spotkać, będąc w sklepie, jakieś ciekawe wydarzenia, koncerty, DJ-sety, to jest taka wspólna celebracja w małych, lokalnych społecznościach, właśnie istnienia tego rodzaju miejsc. Jako właściciel takiego właśnie małego, niezależnego sklepu płytowego w Poznaniu, no. jak byś tutaj jakby skomentował tą kulturę winylową w Poznaniu? Myślisz, że ma się dobrze? Czy jakby brakuje Ci klientów? Czy właśnie jak to jest? Ja myślę, że zdecydowanie kultura winylowa w Poznaniu ma się dobrze. W szczególności jest bardzo silny nurt wokół muzyki klubowej i on w zasadzie był w Poznaniu odkąd pamiętam. Natomiast to nie jest koniec, ponieważ pojawiają się nowe kręgi osób, które są zainteresowane gatunkami również wykraczającymi poza muzykę klubową. Tak jak w moim przypadku jest to jazz, funk, soul i tutaj absolutnie nie narzekam na brak zainteresowania tymi rytmami, ale też są klienci, którzy są mega skupieni na jazzie, no i oczywiście muzyka popularna, która gdzieś jest rozpoznawana przez największe grono odbiorców i, i, i, i też po prostu ludzie chętnie kupują tego rodzaju płyty. A jeszcze jeśli chodzi o odbiorców, którzy do, przychodzą do twojego sklepu, mhm. no bo y, mówi się w ostatnim czasie, że więcej młodych osób się przerzuca na winyle. Czy zauważyłeś u siebie, że ta demografia się jakoś zmieniła, że no nie wiem, więcej osób przychodzi między 20 a 30 na przykład? Yy, nie rejestruję tego w taki okay. sposób. To znaczy pojawiają się również młode osoby, jakie osoby dojrzałe, ale tutaj też wiek y, w, w żaden sposób y, nie gra roli jakby, y, to znaczy y, istotne jest to jak wysoki jest współczynnik tej zajawki, tego mm -hmm. za, zainteresowania tematem I, i to jest najpiękniejsze, no bo y, bardzo łatwo to jest y, zdekodować, kiedy wchodzi taka osoba do sklepu czy ona interesuje się tą muzyką i rzeczywiście jest zajawiona na to żeby znaleźć tutaj coś ciekawego, czy po prostu przechodzi bo no, widzi jakieś tam ciekawe wnętrze no i chce się zatrzymać na chwilę to teraz może posłuchajmy tej ciekawej muzyki, którą nam przyniosłeś. E, przypomnij jeszcze raz, co to jest? To jest projekt Goody Goody, czyli tutaj mamy rok 78, Atlantic Records, Stany Zjednoczone. Będzie to utwór It Looks Like Love. The look that love is out of sight. Two together... Right, right, right, right. Goody goodie, tutaj nam Szymon puścił, no ale oprócz tego, że dołączył do nas Szymon, to dołączyła również Olga Kruszka, nasz śpioszek. Cześć, witam was. Cześć, Olga. Cześć, Olga. Co tam, budzik nie zadziałał? E, tak, budzik nie zadziałał. Tak się zdarza, najlepszym nawet. E, no ale dobra, wracajmy do muzyki. E, co jeszcze nam powiesz właśnie o tej demografii, jakby, która się przebija przez sklep? Bo to jest całkiem ciekawy temat. Tutaj, jak Mikołaj wcześniej mówił, czytał badanie, w którym, e, przypomniesz mi, Mikołaj, jak to było, że większość teraz kupujących jest właśnie jakby w Gen Z. Tak. Tak, Mikołaj potwierdza. A ty co byś o tym powiedział, Szymon? Znaczy, da się zaobserwować bardzo czytelnie to, że często młodzi ludzie wchodząc do sklepu rzeczywiście są zachęceni tym, jak on wygląda z zewnątrz, są ciekawi, natomiast niekoniecznie wiedzą z czym i jak to się je. No i to też się wiąże również z takim generalnym podejściem. Nie każdy od razu chce o tym rozmawiać, nie każdy ma ochotę się tego dowiedzieć. No i y, oczywiście są wyjątki, gdzie jakby łatwo jest kogoś zarazić tym, tą pasją, jakby pokazując nośnik, y, y, pokazując tą fajną muzykę i wtedy to jest y, prosta droga do tego, żeby rozpocząć przygodę z winylem, z kolekcjonowaniem. Y, natomiast z mojego doświadczenia wśród młodzieży generalnie dominuje odbiór muzyki w sposób cyfrowy. Czyli... No, jest to przede wszystkim wygodne, ale tak. jednak e, tak. właśnie na, jak rozmawiałam z Kaliną podczas poranka jako zajawkę tej audycji, to doszliśmy trochę do takiego wniosku, że no, te nośniki fizyczne, jednak fakt, że trzeba o nie dbać, że trzeba dokonać tego całego rytuału, wyciągnięcia, nastawienia igły itd. Tak Trochę bardziej się to docenia, gdy się ma to w ręce i trzeba faktycznie jakby opiekować się tym w pewien sposób. Zdecydowanie to jest celebracja. Odbiór muzyki w sposób analogowy to jest coś szczególnego od A do Z. I tutaj y, często również słyszę y, od y, klientów czy innych kolekcjonerów, że preferują taką metodę zbierania zarówno analogu, jak i płyt kompaktowych, które to wygodnie jest puszczać sobie wówczas, kiedy nie trzeba z taką celebracją zmieniać tej strony, przystępować do, nie wiem, przygotowania, odsłuchu i tak dalej. To po prostu puszczamy kompakt, który nadal jest nośnikiem takim materialnym yy, i można się cieszyć muzyką. To jest jakby jedna strona medalu. A z drugiej też strony y, Bardzo często te y, młode osoby O których wspomnieliśmy przed chwilą y, Chętnie nabywają Kasetę Kasety? I, tak, i to jest coś, co mnie zaskoczyło. Tak, kasety. To jest ciekawe również, ale myślę, że to też y, troszkę tak y, jest związane z pokoleniem naszych rodziców, przynajmniej mówię o moich, tak. y, po których na przykład zostały nam no, walkmeny czy jakieś y, kasety. Y, no a jednak takie winy po dziadkach y, nie każdy ma. Zdecydowanie nie każdy ma. Kasety były bardzo popularne w latach 90. Y, były na masową skalę, kopiowane, piracone i y, trudno jest to nawet z, jakby ocenić w liczbach y, natomiast z całą pewnością do popularności tego nośnika przyczynił się TikTok i Instagram i mm -hmm. co do tego jestem pewien i też chyba wydaje mi się, że ta taka popularność powrotu tych analogowych nośników mogła się już zacząć tak w tych latach 2010, dziesiątych, w taki trochę tam, że można by powiedzieć, tak. gdzie zaczęło to być tak estetycznie pożądane. Tak, zdecydowanie, dokładnie. Ma to bardzo silny związek z pewnego rodzaju estetyką i zarazem taką potrzebą posiadania w cyfrowym świecie czegoś materialnego. Tak, tak by to określił. No właśnie powrót do tych analogowych metod, zarówno i jakby w fotografii i właśnie w nośnikach muzycznych, jest strasznie silny. Chyba brakuje nam tego, żeby trzymać coś w ręce fizycznie, mieć to. No dokładnie. dokładnie. No właśnie według tych badań, o których mówił mi Mikołaj, 40% jakby, podobno po prawie 40% ludzi, którzy kupują winyle, teraz... Kupuję je też dla takiej estetycznej właśnie strony posiadania tego. E, no ale dobra, my nie o estetyce, a o muzyce. Może, Szymon, powiesz nam, co teraz nam puścisz? E, mamy tutaj płytę przed sobą. Państwo, niestety tego znowu nie widzicie. Okładka jest fenomenalna. E, Potwierdzam. Tak. Manu di Bango. Manu di Bango z utworem Soul Makosa. To jest bardzo istotny utwór dla kultury hip-hopowej, zarówno jako źródło sampla, jak również dla bibojów, ponieważ ten utwór bardzo często jest wykorzystywany jako battle break, czyli taki podkład do tańczenia w trakcie bitew. Posłuchajmy więc Soul Makosa. Mamaku, mamasama kumakusa, mamaku mama kumakusa, mamaku, mama kumakusa, mamaku, mama mamakusa. Amuna Amunaye, amuna koma sama kosa. Tanga tanga pumbu tanga, makosa. kosa. Nika. Yomse, yomse, bata yomse, Batla, Mmm, Bataru Carona, yi, eat, you eat, you eat, you eat, de eat, you Manu Dibango, tak? Tak, zgadza się, Manu Dibango, soul ma kosa. No, ciekawe brzmienie. To jest artysta z jakiego kraju, wiesz może? Stricte był urodzony w chyba Kamerunie, no, natomiast później kontynuował karierę zarówno w Europie, jak i w Stanach. No, jest to ciekawe brzmienie. Bardzo mnie mi się spodobało. Myślę, że też może wrócę do niego kiedyś w gorączce. Olga, co, co, co, co byś miała do powiedzenia? E, tak, mi się też bardzo podobało, dlatego też tutaj e, takie pierwsze moje pytanie. E, jakie są białe kruki w kolekcji twojej Szymon, w twoim sklepie winylowym? Albo czy miałeś może czy miałeś, takie... kiedyś. Staram się mieć cały czas, natomiast y, ja nie rejestruję tego. Y, to znaczy, nie prowadzę. I, I wiem, do czego to pytanie zmierza. I to mm -hmm. jest bardzo fajne <głos> pytanie z punktu widzenia odbiorcy, ale ja nie prowadzę takiego rejestru drogich płyt, trudnych do uchwycenia. Y, o muzyce lubię rozmawiać bezpośrednio, to znaczy jak mnie odwiedzisz, to pokażę ci fajne płyty. Natomiast y, y, opowiadanie o czymś, czego nie możemy za bardzo tutaj pokazać, to też jest mhm. takie trochę... Ja popełniłem ten błąd dwukrotnie, ponieważ opowiedziałem pięknie o okładkach, których też nie mogliśmy pokazać tutaj słuchaczom. Cudownie. Tak, więc z całą pewnością wolałbym zaprosić do sklepu i, i wtedy... Czyli zostawiasz tym, e, słuchacza z takim tutaj e, z Powiem tajemnicy, tak. tak. A, tak czy, to też dobrze. Jeszcze tak. chciałbym zrobić taki follow-up do tego, co powiedziałeś. Okay. Że, czy masz może jakieś takie... Bo wiesz, bo w twoj, w, przez twój sklep pewnie przewinęło się wiele tych, tysięcy tych winyli i wiele tych wydań. Czy jest jeszcze jakieś wydanie, nad którym byś tak myślisz sobie, kurczę, chciałbym go mieć? W Z twoim swoim pewnością. Sklepie? To jest w ogóle y, y, to jest niekończąca się historia, dlatego że y, trzeba wspomnieć, że ten sklep to nie jest... Y, zaprojektowana y, formuła prowadzenia y, biznesu, który ma w głównej mierze przynosić dochody. Tylko to jest coś, co powstało z pasji. Ja nośnikami zajmuję się wiele lat. Bardzo y, mnie to interesuje od bardzo długiego czasu. Nawet nie potrafię dokładnie wskazać, ale to już... Oj. No właśnie prowadzenie... za dwie dekady z całą pewnością. I, i jakby kontynuując y, tylko to powiem, że... Y, Trudno jest mi sobie wyobrazić założenie sklepu i zajmowanie się sprzedażą płyt, nie będąc w tym gdzieś tam głęboko zafascynowanym, nie? No myślę, że dobrze, to, że to wybrzmiało na pewno. I fajnie też kontruję to z tym, że niektórzy faktycznie mają takie podejście, jak mówisz, czysto biznesowe, a tutaj możemy liczyć na coś więcej od ciebie. No właśnie prowadzenie sklepu z winylami chyba musi się obierać na tej pasji, bo w mojej głowie to jest taka trochę romantyczna wizja i od razu mi się kojarzy z filmami jak High Fidelity i tak. tak dalej. Czy Ciebie to tak troszkę zainspirowało, taka właśnie romantyczna wizja małego sklepiku z winylami, czy skąd to wypłynęło w sumie? Jeżeli chcecie poznać prawdziwą genezę tego, w jaki sposób doszło do tego, że mam sklep, to jest ona bardzo krótka i zupełnie prozaiczna. Szukałem przestrzeni magazynowej na płyty, które posiadam, i po prostu najzwyczajniej w świecie zamiast magazynu znalazłem miejsce, w którym otworzyłem sklep. Nie mieściłem się po prostu ze swoimi płytami już w tak wielu miejscach. Bardzo pozdrawiam moją żonę, która jest mega cierpliwa w stosunku do tego, co ja tutaj wyprawiam. Natomiast najzupełniej w świecie po prostu... No Znalazło mnie to szczęście, że mam, mam, mam, mam takie fajne miejsce i, I nie jest to magazyn, tylko jest to przestrzeń Do której każdy z Was może przyjść I, i poczuć się częścią tego No właśnie, skoro każdy z nas może tam przyjść tak. To tutaj mam też kolejne pytanie Jaką radę dałbyś osobie, która dopiero chce zacząć swoją przygodę z winylami? Jaki jest próg wejścia? Od czego zacząć? Jak to wygląda z tym sprzętem, pierwszymi płytami? Nie jest to tak bardzo odległe i niemożliwe do zrealizowania, jak mogłoby się wydawać, ponieważ zamknięcie takiego podstawowego zestawu, który się składa z głośników, yy, wzmacniacza i gramofonu, i nie muszą to być absolutnie jakieś yy, sprzęty z górnej półki, z całą pewnością mogłoby się zamknąć gdzieś tak w kwocie, nie wiem, myślę do tysiąca, półtora tysiąca złotych. Mówimy o takim startowym mhm. zestawie. I to, co ja mogę ze swojej strony poradzić, to aby starać się szukać urządzeń, vintage audio, raczej urządzeń wyprodukowanych w minionych dekadach, a nie takich, które można zakupić współcześnie w sklepie. Jakby znamy wszyscy teoria projektowanej usterki i metodologię tego, w jaki sposób dzisiaj jakby projektuje się i produkuje produkty. Wiemy doskonale, z czym to się wiąże. To nie znaczy, że te urządzenia są złe, też żeby to dobrze zostało zrozumiane. Natomiast myślę, że zdecydowanie warto jest celować w urządzenia vintage, takie bardziej oldschoolowe. Mm -hmm. Okej, okay. no to myślę, że na pewno wielu z naszych słuchaczy ucieszy, którzy właśnie zainspirują się tutaj tą naszą audycją yy, i przyjdą odwiedzić Szymona w Perola Records. Zapraszam. A teraz odwiedzimy następną płytę, którą dla nas przygotowałeś. Yy, posłuchamy teraz yy, utworu z albumu John'ego Hammonda. To będzie numer Tell me what to do i to jest płyta która została wyprodukowana y, przez y, braci Mizel. To jest chyba jeden z moich ulubionych duetów producenckich, jeżeli chodzi o Jazz Funk Soul y, z lat 70. Y, bracia Lary i Fons y, produkowali płyty w taki sposób, że mimo, że wykonawcami byli różni muzycy, to ich brzmienie było na tyle charakterystyczne, że po prostu dało się je wyczuć niezależnie od tego, czy to był album. Taki wspólny mianownik na, na, na dosyć szerokiej platformie. Także Tell me what to do, Johnny Hammond.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 No dobra, Szymon, a jak już pokonaliśmy ten próg wejścia, mamy y, gramofon, mamy winyle, jak należy o to dbać? Małbyś jakieś takie porady dla początkujących? Myślę, że po prostu starać się bezpiecznie tego używać. Nie dotykać bezpośrednio palcami, raczej chwytać za krawędzie, raczej robić to powoli, delikatnie w trzeźwości. <głos> Zawsze warto w trzeźwości, wiadomo. A y, takie jeszcze nasunęło mi się pytanie. Masz może jakiś taki rytuał związany ze słuchaniem muzyki właśnie z winy? Nie wiem, może najbardziej lubisz wieczorem, albo rano, albo przy kawie. Masz coś takiego, czy raczej żyjesz tym cały czas? <głos> Od kiedy jest to Moją pełną etatową pracą, jakby trudno jest mi rozdzielić czas wolny od, od tego, kiedy się tym zajmuję, więc trudno mi to mówić o rytuałach. Muzyka jest cały czas. Tak, Dobra. Pytam, bo. Y Zauważyłam, że wiele osób właśnie jak słucha z tych nośników analogowych, to ma jakiś taki rytuał z tym związany. Ja na przykład bardzo lubię e, puścić sobie rano płytę do kawy, tak zacząć ten dzień na spokojnie właśnie od tego rozpakowania winy, nastawienia wszystkiego. E, takie jest to dla mnie całkiem spokojne. Olga, ty masz jakiś taki rytuał? E, no to ja tutaj... E... Z drugiej strony może do tego podejdę, bo ja jestem bardziej y, wieczornym słuchaczem w Ja gdzieś tam jak zapada zmrok, to właśnie y, lubię sobie usiąść przed sprzętem. E... Jak zapada zmrok, budzi się w tobie chęć Tak, słania. tak. Automatycznie, no. Ja myślę generalnie, że y, y, chyba najważniejsze w tym jest to, żeby... Tak, y, czuć się dobrze, żeby odjechać właśnie jak ten koleś, przed tutaj za oknem <grym> tak, i po prostu tak. zanurzyć się w tym i, i, i czuć jak najwięcej maksimum satysfakcji z tego. Dobra, a y, myślę, że jutro wszyscy poczują satysfakcję na właśnie wydarzeniu, które jest w twoim sklepie. Przynajmniej ja tak sobie to wyobrażam. Mam nadzieję, że tak będzie, a w, y, y, jak gdyby odkrywając szczegóły, ja również jako właściciel sklepu Perola Records organizuję w swoim sklepie Małe Święto Record Store Day w ramach yy, sklepu, w którym działam. Yy, co się tam zadzieje? Yy, zostanie wrzucone około tysiąca płyt winylowych i kompaktowych. Łącznie. Żeby ktoś mnie nie chwycił za rękę i nie zaczął liczyć. <śmiech> Yy, czyli wiadomo mniej więcej dwa dodatkowe stoły z nośnikiem wtedy w sklepie z całą pewnością zrobi się troszeczkę ciasno, ale taka akcja jest nie pierwszy raz ponieważ staram się co jakiś czas zrobić tak zwane digging session i wtedy też właśnie wrzucam dodatkową porcję muzyki także na pewno yy, będzie yy, w czym wybierać yy, całość yy, wydarzenia zostanie yy, mile oprawiona przez yy, DJ set yy, yy, Volvo Pozdrawiamy Antka. No i tutaj to, co chyba interesuje słuchaczy najbardziej, na używane płyty winylowe, powtarzam, używane, zniżka minus 10%. Nic, tylko przychodzić i digować. Tak, zapraszam. Ulica Szałmarzewskiego, 11, Jerzyce, Poznań. Godzina 14 do godziny osiemnastej, prawdopodobnie z małym poślizgiem, także nie będziemy trzymać zegarków w ręce, zamykając drzwi. Można, jeśli dzisiaj zaczęliście właśnie świętować e, rekord Store Day od naszej audycji, to jutro będziecie mieli e, takie właściwe obchody, bo jutro jest tak właściwie ten dzień. E, dzisiaj obchodzimy go troszkę wcześniej w Radio Afera. E, i może jeszcze tutaj nam powiedz Szymon o jakiejś ostatniej płycie, którą nam tutaj puścisz, y, zanim się pożegnamy i zanim y, się spotkamy jutro. Naszą rozmowę zakończymy y, takim spokojnym nagraniem, bardziej współczesnym y, legenda chicagowskiego house'u, czyli Larry Heard w numerze Missing You. on przypomnij nam może, co tutaj tak nam pięknie zagrało. To był Larry Heard w numerze Missing You. Missing You, okej. Okay. Tak, bardzo e... fajnie zrobiona płyta w ogóle, ponieważ to maxi single e, bardzo szeroko wytłoczony, głośno i wyraźnie brzmiący, e, duża przyjemność od słuchu. No właśnie, single zazwyczaj się na tych mniejszych płytach e, tłoczyło, nie? A tutaj mamy taką e, pełnowymiarową płytę winylową i na niej mamy właśnie single. Mamy single 7 calowe i 12-calowe i y, z całą pewnością single 12-calowe y, mają tą cechę, że brzmią bardzo y, dobrze, ponieważ ma dużo miejsca na y, wytłoczenie tej muzyki i dzięki temu są głośne. Na siódemkach no, również może to dobrze brzmieć, natomiast jest to troszeczkę y, inny styl. Zazwyczaj jeden utwór sporadycznie na polskich czwórkach znajdowały się po dwa utwory na stronę. Tak właśnie, dzisiaj też usłyszeliśmy, jak puszczyliśmy te single, płyty singlowe z Desertera na przykład. A takie mam jeszcze do ciebie pytanie. Czy pamiętasz, obstawiam, że może nie, ale pamiętasz, jaka była twoja pierwsza płyta, którą nabyłeś? Pamiętam pierwszą płytę, którą posiadałem. To była płyta, która została mi podarowana. I to była... Płyta Anny Jantar. Wydaje mi się, że to było The Best of. To jest taka szara okładka z jej wizerunkiem. Masz ją ciągle? Tak. Tak, mam ją ciągle, natomiast nie jestem przekonany, że mam dokładnie ten egzemplarz, ale prawdopodobnie tak. tak. Fajnie, właśnie wspominaliśmy sobie też wcześniej te pierwsze płyty. Tutaj Mikołaj mówił, że to było Abbey Road Beatlesów. Myślę, że to jest całkiem dobry wybór <grych> na pierwszą płytę. No ale wiadomo, trzeba się jakoś kierować swoimi gustami i e, nie wiem, ja zaczęłam troszkę od niepopularnej płyty, ale. E, może wiecie co, już kończmy powoli ten temat. Zbliżamy się do końca audycji, więc jeszcze ostatni raz zaproszę tutaj na jutrzejszy dzień w Perola Records. Tak jest. Jutro ulica Szamarzewskiego, 11, od godziny 14 do 18. Zapraszam wszystkich słuchaczy na wspólne obchodzenie Records Torday, grzebanie w płytach, słuchanie muzyki, rozmowy. Miłe i sympatyczne spędzenie czasu. Ja będę, Mikołaj będzie. Olga, a ty będziesz? No jest szansa, że się pojawi. No to żegnamy się i może do zobaczenia jutro. Za mikrofonem była Zofia Kulesza. Olga Kruszka. Mikołaj Pikarzewicz. Tak. Mówi, że tak. Tutaj za mikrofonu, a naszym gościem był. Szymon, Prola Rekords. Minęła dwunasta. Nadajemy hejną u zwierzy: Mariana.